Wygnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 kwietnia jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy Zonda Krypto. Przed dezinformacją dotyczącą szczepień ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Zakopane przygotowuje się do wprowadzenia karty turysty już na majówkę. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy Zanda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokurator generalny podkreślił, że firmy mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzanie powiązań pomiędzy wpłatami a decyzjami. Jeżeli jakaś fundacja jest dofinansowana przez podmiot, o którym dzisiaj mówimy, który ma tak ogromne kłopoty, a następnie politycy,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 Prokuratura w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie oszustwa i prania pieniędzy w związku z rosnącą liczbą poszkodowanych osób inwestujących na giełdzie Zonda Krypto. Straty klientów mogą wynieść co najmniej 350 milionów złotych. Premier Donald Tusk mówił, że poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy. Eksperci ostrzegają przed oszustami, którzy obiecują pomoc przy odzyskaniu środków ulokowanych na Zonda Krypto. Radca prawny Robert Nogacki podkreśla, że nie ma krótkiej drogi do odzyskania pieniędzy.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 Rząd nie zapłaci za nagrody zonda krypto dla olimpijczyków. Chodzi o pieniądze obiecane sportowcom po zimowych igrzyskach przez giełdę kryptoaktywów. Łącznie to ponad milion złotych. Minister sportu Jakub Rutnicki napisał w mediach społecznościowych, że umowa PKO została podpisana przez Radosława Piesiewicza bez konsultacji z zarządem komitetu. Zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, zonda krypto to materiał na komisję śledczą. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 sceptycznie jednak podchodzą do tego pomysłu. A gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać w ramach PiS, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką Partii. Uzgodnili po siedmiu godzinach rozmów Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Prezes PiS i były premier wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, a później okazało się, że zwaśnione strony wyciągnęły różne wnioski z oświadczeń polityków. Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie to sytuacja, w której partia będzie miała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 jest dzielenie społeczeństwa i podważanie zaufania do instytucji publicznych mówił Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Efekty braku szczepień mogą być bardzo niebezpieczne. Może to być zachwianie systemu zdrowia, no bo ludzie mniej wyszczepieni będą chorowali, przez co będą obciążali system zdrowia. Z drugiej strony właśnie podburzanie tego zaufania do instytucji państwowych, a z trzeciej strony te negatywne emocje coraz częściej wychodzą z internetu do życia realnego i mamy wtedy do czynienia z przykładami przemocy wobec medyków. O 7.15 gościem poranka w trójce będzie główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Zakopane przygotowuje się do wprowadzenia karty turysty. Miasto rozpoczyna kampanię informacyjną z konsultacjami społecznymi. Usługa ma zostać uruchomiona 1 maja. Na początek karta ma obejmować około 100 atrakcji, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona grzeby Dulak.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 jest pięć po i to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Światowa czołówka tenisowa bawi już w Madrycie na kolejnym tysięczniku. To pierwszy istotny turniej sezonu na Mączce. Magdalinette rozpoczęła od zwycięstwa z Amerykanką z czwartej setki rankingowej Robin Montgomery. Polka w niespełna półtorej godziny wygrała 6-4 i 6-3. Według trenera Marka Gallarda to dobre otwarcie sezonu na kortach ceglanych. O świetne zwycięstwo, miło jest rozegrać mecz na kortach ziemnych przeciwko naprawdę utalentowanej zawodniczce to trudna przeciwniczka, ale myślę, że dobrze sobie poradziliśmy, to dobrze, że ostatnim razem bo ostatnim razem, gdy z nią Magda grała przegrała, dobrze znów zagrała, to był niezły tenis a warunki tutaj są nieco nietypowe ze względu na wysokość nad poziomem morza to i pierwszy turniej na morce Billie Jean King, to oczywiście to oczywiście halowa nawierzchnia, mam nadzieję, że uda nam się nabrać rozpędu i utrzymać go w trudnej rundzie mówił Mark Gelard. kolejną rywalką Polki będzie Iwajowicz a ja przypomnę, że Madryt położony jest na wysokości powyżej 600 metrów nad poziomem morza w trzecim meczu o mistrzost Polski siatkarek Unii Opole przegrało u siebie z BKS-em Bielsko-Biała 0-3 i zrobiło się 2-1 dla Bielszczanek MVP spotkania Nikola Abramaitis zdobyła 13 punktów bardzo emocjonujące to spotkanie. Dużo nas kosztowało też sił, ale to dzisiaj my byłyśmy spokojniejsze i zachowałyśmy tą chłodniejszą głowę w tych końcówkach, bo no ten mecz tak na dobrą sprawę rozstrzygnął się w końcówkach, gdzie w pierwszym meczu w Opolu nam się tego nie udało po prostu dowieźć do końca. O 17.30 deweloper z Rzeszów zagra z budowlanymi Łódź. W boju o złoto mamy remis po jeden. Pod koszami Orlen Basket Ligi nadrabiano zaległości z 20. kolejki. Arka Gdynia pokonała Śląsk-Wrocław 101-87. do 87. Liderem King Szczecin mimo remisu z Legią Warszawa Arka trzecia. I jeszcze sporty walki. Julia Szeremeta szybko odpadła z turnieju pięściarskiego Pucharu Świata. Wicemistrzyni Olimpijska w jednej ósmej finału uległa Węgierce w Władysławie Kuchcie 2-3. Awans do finału wywalczyła za to Angelika Krzysztoforska, która wygrała z inną Węgierką Lilą Selecki 5-0. Puchar Świata odbywa się w Brazylii. Na Mistrzostwach Europy w zapasach w Tiranie. reprezentant Polski Majerbek Salimow zajął piąte miejsce w stylu klasycznym. Pochodzący z Czeczenii klasyk przegrał walkę o brąz z armieninem Karenem Aslanianem 0 do 11. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Chłodne te poranki ostatnio i dziś też taki, a po południu na przeważającym obszarze kraju będzie kilkanaście stopni, na ogół od 11 do 15, choć będą też miejsca nieco cieplejsze i nieco chłodniejsze. Niemal bezchmurne niebo dziś nad nami, niemal bezchmurne, ale odczucia jakby było bezchmurne. Teraz jest bezchmurne. Proszę to zapamiętać, bezchmurne niebo i się uśmiechać szeroko. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy Jest dziewięć po siódmej Zapraszamy do trójki Nietypowe, pomysłowe, kreatywne kradzieże O nich dziś państwo opowiadają Tak by uczulić innych Przede wszystkim, bo kradzież to kradzież Dwie dwójki i siedem trójek W latach dziewięćdziesiątych Miałem taką fiestę i przed blokiem była wtedy moda, żeby kraść radia. Nie zapomniałem wyciągnąć ten panel radia. Ukradli mi radio, a przy okazji również i kierownica od samochodu, więc byłem w poważnym kłopocie. Trzeba było jeździć po szrotach. Na szczęście tych szrotów było dużo i kierownicę udało się znaleźć. Ale jak pan tam dojechał bez tej kierownicy? Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki. I feel my story still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do a mending. I think maybe I've outgrown this whole town. I see you almost every day. And every time I turn around, I love is stuck. Murphy, Murphy's Law w Trójce. Mamy 13,5 minuty po siódmej, a trwa Europejski Tydzień Szczepień. Dlatego witam w Studiu Trójki Głównego Inspektora Sanitarnego, sanitarnego doktora Pawła Grzesiewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Sp sp spójrzmy dziś na temat, panie doktorze, taką mam propozycję z perspektywy rodziny, która nie jest antyszczepionkowa, niespecjalnie też pro. Tak po prostu y wierzę, że należy się szczepić, ale coś w, w swoich poczynaniach zaniedbała. No po prostu proza życia. O jakimś szczepieniu dziecka zapomniano, gdzieś zagubiła się książeczka zdrowia. Tak może być i myślę, że takich rodzin jest sporo. To od czego taka rodzina powinna zacząć kwestię szczepienia i doszczepiania? No to zależy trochę od y, y, poziomu wiedzy tej rodziny. Jeżeli to są osoby, które są kompletnie niezorientowane, najprościej byłoby pójść do lekarza rodzinnego y, i ustalić indywidualny kalendarz szczepień. Czasami jeżeli rodzice są troszkę bardziej wyedukowani, sami próbują zobaczyć czego brakuje, na przykład nie wiem jednej dawki takiej szczepionki czy innej, łatwiej wtedy im sobie wyobrazić jak ten kalendarz szczepień będzie wyglądał. Tak czy inaczej <śmiech> powinni trafić do osoby, która potrafi na, no, nadrobić te straty, czyli, czyli zaplanować szczepienia indywidualne i w jakimś harmonogramie zrealizować pamiętajmy, że w Polsce system szczepień u dzieci jest systemem obowiązkowym. Mówimy o grupie szczepień, które są w tak zwanym kalendarzu szczepień i za realizację tego kalendarza odpowiedzialny jest lekarz rodzinny. Czyli tam, gdzie jesteśmy zgłoszeni mhm. i z dzieckiem do podstawowej opieki zdrowotnej, ten lekarz jest odpowiedzialny za ułożenie tego kalendarza i jego realizację. Jeżeli coś tam nie wyszło, albo lekarz na przykład nie umie tego zrobić, bo są tacy lekarze, którzy po prostu nie są w stanie, no bo jest tak skomplikowane Jedna dawka podana e, za późno, druga dawka podana dwa lata później, potem znowu przerwa, to wtedy mamy jeszcze taki najwyższy, można powiedzieć, autorytet, czyli tak zwaną poradnię konsultacyjną szczepień i tam można ułożyć prywatnie dla każdego dziecka e, e, kalendarz szczepień. Prywatnie, czym, czyli y, y, to nie jest... Y, usługa nie. NFZ. Właśnie na tym to polega, że niestety... NFZ w tej chwili nie finansuje poradni konsultacyjnych szczepień i w większości miast, albo są to komercyjne punkty szczepień właśnie konsultacyjne, albo one są przyklejone. Na przykład tak jak w Warszawie jest poradnia, o ile dobrze pamiętam, dla dzieci e, młodszych i w tej poradni jest e, punkt konsultacyjny szczepień, więc nie jest to widoczne mhm. dla kogoś, kto tego nie, nie wie, może być problem, żeby znaleźć. Taki, taki publiczny punkt y, konsultacyjny. I pan mówił o takich szczepieniach i dawkach szczepień podawanych trochę za wcześnie, trochę za późno i tu sobie znów wyobrażam, że rodzic, który widzi, że o tutaj trzeba było podać dawkę szczepienia w tym konkretnym wieku. Ten wiek minął z różnych powodów, mhm. ta szczepionka nie została podana, no to już mówi, no to teraz za późno, więc nie podamy. Nie, nie, Jak nie. to wygląda? To jest myślenie błędne, dlatego, że po pierwsze, zasada w immunologii jest absolutnie święta, że każda dawka się liczy. Czyli nawet jeżeli dziecko dostało z trzech dawek planowanych, jedną, a potem była przerwa roczna, to ta jedna dawka zrobiła swoje. Ona pobudziła układ odporności do tego, żeby w przyszłości był lepiej przygotowany do walki z infekcją. Tyle tylko, że brak tych kolejnych dawek spowoduje, że ta odporność na przykład wygaśnie po roku albo po pół roku. Bo te kolejne dawki potrzebne są po to, żeby utrwalić na dłuższy czas odporność poszczepienną. Czyli jeżeli mamy dziecko, które miało dostać, na początku był schemat trzydawkowy, a dostało jedną dawkę, jeżeli zgłasza się na przykład po roku, to dostaje te dwie brakujące dawki. Tak czy inaczej, my kończymy ten rozpoczęty schemat, ale nieskończony. I dopiero po zakończeniu tego całego cyklu zastanawiamy się, czy dać jeszcze dodatkową dawkę na przykład, czy też nie. W niektórych przypadkach możemy pobrać krew i sprawdzić, czy jest ta odporność na dobrym poziomie. Tak czy inaczej, jeżeli my nie wypełnimy tego pełnego cyklu szczepień, to zostawiamy dziecko nieodporne. I to jest najważniejsza wiadomość. Jeżeli nie skończyłeś jakiegoś cyklu szczepienia, zgłoś się do lekarza, bo trzeba go skończyć. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy w połowie zawrócili Mhm. Z drogi do celu. Nie osiągniemy tego celu, jakim jest odporność poszczepienna, jeśli nie podamy pełnego cyklu szczepienia. Oczywiście tutaj mówimy o dzieciach, a co z dorosłymi? Też mhm. dziś coraz częściej przypominamy o tym, że dorośli też szczepić się powinni. Absolutnie. I tegoroczny tydzień wiedzy o szczepieniach jest właśnie pod takim hasłem. Szczepienia działają przez całe życie. Każdy wiek ma swoje szczepienia. I w Polsce akurat jest to dosyć trudny temat, ponieważ większość dorosłych, jak przychodzi do lekarza rodzinnego i pada pytanie, a jak się ze szczepieniami, to większość dorosłych bardzo szeroko otwiera oczy mówi, ja mam się szczepić, przecież ja jestem dorosły. Ja już w dzieciństwie byłem zaszczepiony Dokładnie. na to, na to i na to. Ja to bardzo często słyszę. Otóż to. I mamy mnóstwo pracy do zrobienia, żeby teraz wytworzyć świadomość wśród osób dorosłych, że dla nich też mamy dedykowane szczepionki i oni też muszą przyjmować szczepienia przez całe życie. Mamy szczepionkę na przykład na krztusiec, którą trzeba co 10 lat odtwarzać. Podobnie z stężcem, podobnie z błonicą. Mamy szczepionki jednodawkowe czy dwudawkowe, gdzie już nie trzeba dawać kolejnych, ale... Nie wszystkie takie są. Na przykład przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu powinniśmy się doszczepiać raz na trzy lata. A jak jest z płatnością za te szczepienia? Większość szczepionek, jakby to powiedzieć, no na przykład większość szczepionek takich sezonowych typu grypakowi, covid są w tej chwili dla seniorów bezpłatne. Ale niektóre szczepionki z tej grupy, czyli tak na przykład krztusiec, jest odpłatna. Więc tu jest pewien labirynt, w którym też osoba, m, m, która nie ma m, no, dużej wiedzy medycznej, to się nie połapie. E, A z czego no... ten labirynt wynika? Dlaczego nie jest tak dziś? To są kwestie finansów tak, po prostu? Tak, to są kwestie tego, że płatnik, czyli... NFZ, a wcześniej AOTMI, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych, uznała, że dana szczepionka no jakby nie zasługuje na to, żeby była refundowana. A tak? nie zasługuje? <grych> a oczywiście. W mojej ocenie wszystkie szczepionki powinny być refundowane, ponieważ jedna złotówka włożona w szczepienia daje co najmniej 10 złotych zysku na tym, że nie chorujemy. Więc, więc absolutnie z punktu widzenia finansowego, patrząc globalnie na całe państwo, wszystkie szczepionki powinny być dla pacjenta darmowe. Dlaczego? Bo jeśli się zaszczepiłeś, to przynosisz państwu zysk de facto, ponieważ nie chorujesz, czyli nie wydajemy na twoje leczenie. Czy możemy to podpisać dziś yy, hasłem dr Paweł Grzesiowski apeluje do władz? No trochę jestem sam teraz yy, elementem władz, więc yy, no, nie mogę apelować sam do siebie, ale nie jestem odpowiedzialny oczywiście za refundację i my cały czas to powtarzamy. I, i, i proszę zauważyć, że jednak przez ostatnie 5 lat od yy, wybuchu pandemii dużo się bardzo zmieniło. Wprowadzono refundacje szczepionki przeciwko RSV, pneumokokom, półpaścowi. Mamy wszystkie cztery szczepionki darmowe dla kobiet w ciąży, yy, czyli błonic, yy, Błonica, rzecz Krzysiec, yy, grypa, COVID i, i RSV są darmowe dla kobiet w ciąży, więc z, zmieniło się sporo. Ale wciąż jeszcze nie mamy tego, tego elementu, że wszystkie szczepionki są po prostu objęte refundacją. To też jest bardzo ciekawy wątek. Ostatnie dwa lata to jest bardzo duży bodziec do rozwoju szczepień w aptekach. Powiedział proszę zauważyć, że 18 szczepionek jest refundowanych. W sensie sama kwalifikacja i szczepienie jest bezpłatna, czyli jeżeli idziemy do apteki się zaszczepić, to płacimy tylko za szczepionkę, tyle ile wynika z taryfikatora, ale już za szczepienie i kwalifikacje nie, bo to pokrywa NFZ. Czyli, czyli jest taniej, ale jeszcze nie jest za darmo. Mam nadzieję, bo to są po prostu finanse państwa, no nie oszukujmy się, to nie jest też tani. E, biznes. biznes, bo szczepionki, szczególnie te najnowsze, są bardzo kosztowne. Kto nie ma refundacji, to wie, że trzeba zapłacić, nie wiem, półtora tysiąca złotych za szczepienia przeciwko półpaścowi, więc to są naprawdę no, duże koszty. No i w takim tonie skończy się ta rozmowa, niestety, niestety. Doktor nie, Paweł... nie, nie, nie, bo każda złotówka włącz... włożona w szczepienia e, daje oszczędności, więc pamiętajmy, nawet jeżeli szczepionka jest kosztowna, to warto te pieniądze wydać, bo to jest inwestycja, a nie wydatek. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, był gościem trójki Oporanku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. W Europejskim Tygodniu Szczepień przypominam. A teraz Tori Amos i Gasoline Girls. To nowość i nasza piosenka dnia. A za chwilę, w związku z tą piosenką, ważne ogłoszenie. Amos czyli postać, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej muzyki i nowość od niej Gasoline Girls, utwór zapowiadający album In Times of Dragons. Premiera tego albumu 1 maja, a 30 kwietnia przedpremierowo tego albumu będzie można posłuchać tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19.30 kwietnia spotkanie z muzyką Tori Amos i z Pawłem Kostrzewą, który ten wieczór będzie prowadził, będzie gospodarzem tego wieczoru, Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, ale mamy dla Państwa wejściówki, darmowe wejściówki, podwójne na ten przedpremierowy odsłuch płyty In Times of Dragon Story Amos na 30 kwietnia. 22 i 7 trójek, Państwo wiedzą. Tu należy zadzwonić, by takie podwójne zaproszenia zdobyć. The disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. And it's worth it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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 7.31. Czas na skrót serwisu Agnieszka Drost. Trwa czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Dziś punkt kulminacyjny o 11.45, minuta ciszy. Pracownicy szpitali protestują przeciwko cięciom w wycenach badań i pogarszającej się sytuacji finansowej placówek. Akcja przebiega pod hasłem szpitalne łóżko poczeka, choroba nie, potrwa do piątku. Dziś po południu Ukraina wznowi przesył ropy rurociągiem przyjaźń. Wcześniej prezydent Ukrainy Włodymir Zeleński poinformował, że dobiegł końca remont rurociągu i może on wznowić funkcjonowanie. To odpowiedź na ruch Budapesztu i gotowość odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Rosyjska ropa nie płynie rurociągiem przyjaźń przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry od końca stycznia, kiedy to rosyjskie ataki uszkodziły instalacje władze Słowacji. Węgier oskarżały Kijów, że opóźnia naprawę rurociągu z powodów politycznych. Jeszcze w latach 90. XX wieku nad Biebrzą było ponad 100 par kulika wielkiego. Teraz zostało ich już tylko 20. To bardzo rzadki ptak. Jego wizerunek jest utrwalony na muralu, który powstał w centrum leżącego nad Biebrzą goniąca. Bardzo śliczny. Ja tutaj już tam, to cały czas obserwowałam, jak ten pan malował tymi pędzelkami od rana do wieczora. Malował Wojciech Rokosz przez dwa tygodnie. To jest zdjęcie jednego z naszych ornitologów. Tu są kaczeńce widoczne, łąki w tyle, no i właśnie młody kulik ze swoim rodzicem. A w Polsce kulik jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Na, czer na czerwonej liście ptaków Polski uznany jest za gatunek zagrożony. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś taniej na stacjach paliw. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy płacą maksymalnie 5 zł i 95 groszy, a za litr oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. Polska gospodarka przyspiesza mimo rosnących globalnych napięć i wahań cen ropy naftowej. GUS podał, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,4% w skali roku, co było najwyższym tempem od czterech lat. W ubiegłym miesiącu spadło zatrudnienie, ale stabilnie rosły wynagrodzenia o ponad 6,5% w skali roku, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Co ciekawe, gdy porównamy zatrudnienie i wynagrodzenia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 firmom na dzielenie się tą korzyścią i zyskiem w postaci przenoszenia na wyższe wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosi 9 652 19 groszy, czyli jesteśmy już bardzo blisko granicy 10 tysięcy. KGHM, drugim największym producentem srebra na świecie, w ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował ponad 1340 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Produkcja srebra w KGHM odbywa się w hucie miedzi Głogów, a srebro jest wykorzystywane w przemyśle elektronicznym, w medycynie, optyce, energetyce czy jubilerstwie. Co piąty ankietowany miał już do czynienia z fałszywą wiadomością udającą Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów albo Krajową Administrację Skarbową. Oszuści najczęściej informują o fikcyjnym zwrocie podatku, konieczności korekty deklaracji lub pilnym uregulowaniu niedopłaty. Częściej niż na fiskusa przestępcy powołują się jedynie na Pocztę Polską. W Uzbekistanie od trzech tygodni za wiele dóbr i usług można płacić wyłącznie bezgotówkowo. Władze tłumaczą reformę walką z szarą strefą i zwiększeniem kontroli nad finansami. Dolar kosztuje 3,60 zł, a euro 4,23 Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Środa będzie słoneczna i to w całym kraju. Deszczu proszę się dziś nie spodziewać, a termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 11 do 15 stopni. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Kradzież kradzieży nierówna. Takie dziś mamy hasło poranku w trójce, a kreatywność nie zna granic. Halo? Mój kuzyn miał malucha, parkował go pod blokiem. I mówi, idę po samochód, jedziemy na plażę. Było to w Sopocie. No. Patrzę, jedzie maluch, a on tak siedzi jakoś nisko. I się okazało, że ukradli mu siedzenia, wszystkie... No to kupił plastikowe wiaderko, żeby móc chociaż do domu dojechać i przyjechał na plastikowym wiaderko. To przynajmniej nie na stojąco. w maluchu. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie pomysłowych złodziei, ale też pomysłowych właścicieli chroniących się przed złodziejami. A kto chce się wpisać na listę obecności, tego zapraszam na facebookowy profil trójki. Do sekcji komentarzy pod postem z dzisiejszą ramówką, to podpowiem zdjęcie Ani Lalki w kwiatach. No i tu pani Beata z Rześkiej Północy, z Mrągowa, pan Artur z Łodzi, także się z nami witamy, też, witamy, czekamy na dobrą energię od Państwa. Za chwilę zamelduje się w studiu Darek Urbanowicz, bo za chwilę przegląd prasy. 20 minut, dzień ósma. Przegląd prasy w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, raz jeszcze. Jakże ja jestem zestresowany. Dzień dobry. No, dziennikarz prasowy Dariusz Urbanowicz, człowiek wywodzący się z przeglądu sportowego, boi się przeglądu prasy. Nie, nie No tak, bo jakby to było naturalne, to bym rozpoczął od przeglądu sportowego, ale on teraz się ukazuje się tylko dwa razy w tygodniu, akurat w poniedziałki i piątki. No, no chyba, że jest ważne wydarzenie typu igrzyska. No dobrze, zacząłem więc od rzeczy pospolitej, no bo zaczniemy od tego, że jest w miarę poważniej. Fake newsy biją w polski biznes. Od tego zacznę. Dwie na pięć firm w Polsce doświadczyły ostatnio ataku dezinformacyjnego, który uderzył w reputację, relacje z klientami i wyniki finansowe. Biznes wciąż nie ma dobrych narzędzi do obrony, donosi pospolita. Pewnie Piotrek Łodej zastrzygł uszami. Skutki takich działań są wymierne. 45% badanych firm odczuło negatywne konsekwencje biznesowe, choć często określano je jako umiarkowane. Główne to utrata reputacji Najczęstszą... No Uważnej Re... w biznesie, prawda? Bo tak. to jest rzecz... No, być może kluczowa. kluczowa, nierzadko. Najczęstszą reakcją firm jest weryfikacja informacji i szybkie sprostowanie. My w sporcie bardzo lubimy oświadczenia klubów po różnego rodzaju incydentach. Karmimy się tym nierzadko. No, ale fakt faktem, że biznes nie nadąża z działaniami. Są propozycje tych działań, ale to już odsyłam do Rzeczpospolitej. A to ja mam taką informację o biznesie trochę zagrożonym. Czy bo... aby to nie jest fake? Yy, chyba nie. Uh -huh. Włoski Fiskus zaostrza egzekucję prze przepisów i wziął się za kierowców Formuły 1, którzy yy, za nagrody, yy, które otrzymują po wyścigach we Włoszech powinni się odpowiednio rozliczać. Uh -huh. No i zdaje się, że tego nie robili i teraz yy, włoski Fiskus zgłosił się nie tylko do obecnych, ale też byłych kierowców Formuły 1 i będzie badał sprawy sprzed lat. I no ja właśnie... sprawdziłem, że Grand Prix Włoch w tym roku dopiero we wrześniu, więc yy, może zdążą wszystko wyjaśnić. We Włoszech też duża afera towarzyska, że tak powiem podobno. No, proceder taki troszeczkę z półświadka, ale piłkarze z tego korzystali, przyjeżdżając na mecze do Mediolanu, korzystali z usług Aha, okay. zorganizowanej agencji towarzyskiej. No, bije to ostatnio po, po, po tytułach. Teraz uwaga, bo niby rzecz pospolita, ale zaczyna się tak. W Warszawie przy zjeździe na trasę S8 kierowcy BMW i Toyoty zatrzymali samochody, wyskoczyli z nich i na środku. W środku jezdni zaczęli się szarpać. Po chwili ten bardziej rozwieszony już okładał konkurenta pięściami. Ruch został zablokowany. Inni kierowcy zmuszeni do zatrzymania aut i oglądania tego niecodziennego pojedynku. Chodzi oczywiście o agresję na drogach i to, że na skrzynki policji stop agresji drogowej wpłynęło już ponad 44 tysiące zgłoszeń, i to jest o ponad 30% więcej niż w poprzednich latach. Ale to dobrze, coraz że jest więcej taka możliwość, Coraz prawda? więcej tak kierowców jednak decyduje. Precyduje się sygnalizować, nie mówię, nie mówię donosić, ale sygnalizować yy, łamanie yy, przepisów. Dziś premiera firmu, filmu Michael, yy, to w kulturze. Ale to nie o Jordanie. Nie, wolałbym o Jordanie, ale jednak jest o Michaelu Jacksonie, królu pop. Dużo kontrowersji w związku z premierą tego filmu, no ale szykuje się hicior, jakich mało. Bohemian Rhapsody yy, o Freddie Mercury i zespole Queen bił wszelkie rekordy, jakieś yy, nawet Oscary zdaje się, więc tutaj hmm, ta sama ekipa odpowiada za produkcję, może być podobnie. No dobrze, teraz możesz trochę... Yy, tak, tak. Po powoli zbierzajmy już do ale ale też bardzo poważne. Bracia włakowowie dzisiaj y, obchodzą 50 urodziny, wybitni polscy, chyba najbardziej znani bliźniacy polskiego futbolu. Więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak, jest? Y, tak. Dawid Kubacki będzie miał syna, ma dwie córeczki i synek w drodze, także też gratulujemy. Y, co jeszcze z poważnych spraw. Tutaj no, rok w zawieszeniu za wyłudzenia dla był byłego gitarzysty. Zespołu Kult. Proceder polegał no, w ogóle jakieś kwoty szokujące. Piotr M miał rzekomo y, tutaj wyłudzać pieniądze y, z y, wypadków drogowych i y, fejkowaniu preparowaniu fałszywych aktów zgonu. I tutaj y, chodzi o jakieś kwoty w ogóle nie, nie, nie, nie, nie rzeczywiste. 1 750 tysięcy 3 miliony zostały A zablokowane. Dziś akurat rozmawiamy o tym w porannej audycji, I jak kreatywnie potrafią. No, to właśnie, Złodzienie. proszę bardzo. No, i teraz, chyba najpoważniejsze doniesienie, ale to już jest tam, to było, przepraszam, z faktu, i tutaj mam jeszcze jedno doniesienie. Syn Edyty Górniak wierzy, że mama ma 4000 lat, i to na tym skończę. Seria zawiałów i ballada oni w trójce. Za 10 minut będzie uspa. Pomysłowi złodzieje, pomysłowi także właściciele. Dwie dwójki i siedem trójek. W latach 90. na początku i w latach 80. złodzieje samochodowi wręcz regulowali rynek. Kradli wszystkiego, czego brakowało w sklepach. Widziałem w Warszawie fajny pomysł właściciela. Kartka za szybą, radia już nie ma. No tak, to można sprytem ich załatwić. Sprytem ich to z lat dziewięćdziesiątych, a coś świeżego? Chciałem się podzielić taką optymistyczną wiadomością w ten słoneczny dzień dotyczącą złodziejstwa. Otóż dziennikarz lokalnej gazety, ja jestem ze Szczecina napisał, że jego działka nad jeziorem Maszewo pod Szczecinem została okradziona jak każdej zimy, ale idzie na lepsze w kraju, bo w tym roku po raz pierwszy nie ukradli mu z tej działki Kaloszy. Idzie. Na lepsze. Czy idzie na lepsze? Czy zgadza się z tym Renata Grochal? Dzień dobry. Dzień dobry. To zraży w jakiej kwestii? No tak, tych, tych dziedzin życia jest wiele, ale teraz o polityce. Dziś Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, będzie gościem rozmowy bez uników. Oczywiście będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy w koalicji. Idzie ku dobremu, czy wręcz przeciwnie? Jest Jak ultimatum. z kaloszami tam w koalicji. Kalosze nie noszę. Jest ultimatum premiera dla Katarzyny Pełczyńskiej na albo jest się w środku, albo na zewnątrz, czy Polska 2050 zagłosuje w przyszłym Czyli tygodniu. premier nie wierzy w kota Schrödingera. Tak. W sprawie, w sprawie wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Henik-Kloski. Ale porozmawiamy też o rynku kryptoaktywów. Coraz większe problemy ma największa giełda kryptowalut Zonda Krypto i już pracownicy dostali wypowiedzenia. Szef tej giełdy zniknął, był? Tak, już nawet nie jest w Monako, ale jak donoszą dziennikarze, jest w Izraelu. A Izrael swoich obywateli, jak wiadomo, bardzo niechętnie wydaje, albo w ogóle nie wydaje, więc... I to też jest... Czy są jakieś szanse na... No właśnie, bo to afera, która też zahacza o różne dziedziny życia, prawda? Ona i w sporcie nawet się pojawia, więc to ważny temat. Tak, oczywiście. Bardzo ważny temat, dlatego że PKOL wziął sobie sponsora, który właściwie... Okazał się bardzo niewiarygodny. Szkoda tym, tylko, że także, olimpijczycy, no, olimpijczycy I olimpijczycy pieniędzy. na tym cierpią. O tym także o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Florence and the Machine. Dog days are over. Dwie dziewczyny zamknięte w studiu wielkości toalety z tanim keyboardem, krzyczące, walące w ścianę i pijące białe wino. W skrócie tak można wyobrazić sobie scenę tworzenia tego utworu przez Florence Welch i Isabelle Summers. Duet powstały z potrzeby postawienia się chłopakom, którzy mówią ci, co masz robić. W tej historii kilku mężczyzn się jednak pojawia. Jeden z nich to producent James Ford, który do niskobudżetowego nagrania dołożył całą aranżację, między innymi Partię harfy Toma Mongera. W szerszym planie do powstania singla przyczynił się też szwajcarski artysta Ugo Rondinone, znany głównie jako rzeźbiarz, ale też autor konceptualnych instalacji w największych miastach świata. Jedna z nich, tęczowy napis Dog Days Are Over o kształcie półkola z 1998 roku na 6 miesięcy zawisł w Londynie. 20 Dwudziestoletnia Florence, której kariera artystyczna dopiero się marzyła, mijała go każdego dnia Wjeżdżając rowerem na most Waterloo Fraza dog days are over Oznacza ni mniej, ni więcej Tylko to, że trudne czasy minęły Psie dni w starożytności Łączyły się z psią gwiazdą Czyli Syriuszem Najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba Należącą do gwiazdozbioru wielkiego psa Egipcjanie, a później Rzymianie Wiązali jego pojawienie się Z najgorętszą porą roku A środek lata nazywali właśnie Psimi dniami Dies Caniculariae Stąd nasza kanikuła. Piosenka do wyjaśnienia. Piosenka do wyjaśnienia.